22 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski i jest ze mną również dzisiaj Szymon Grabarczuk. Dzień dobry. Tak, dobrze go słychać, bo jest z nami tutaj w klubo kawiarni księgarni Mito przy ulicy Waryńskiego 28. Dzisiaj spotykamy się w tym miejscu, bo o godzinie 15 czyli już właściwie za 10 minut ma się rozpocząć ósme warszawskie otwarte. Wiki spotkanie. No i właśnie, to jest pierwszy punkt, ale może omówmy najpierw, co będzie oprócz tego w programie dzisiejszym. Marka nie ma Mazurkiewicza, poszedł gdzieś, miał coś ważniejszego do zrobienia. Może zdąży wrócić i nam opowiedzieć o tym, ale niekoniecznie. Mamy tak, no opowiemy o warszawskich otwartych Wiki spotkaniach numer 8. Kolejny temat to od zachwytu do pogardy i z powrotem, czyli Wikipedia. Ja bardzo podobną drogę przebyłem, to ciekawe. Mhm. Myślę, że sporo ludzi. To jest o artykule, będziemy opowiadać, jak to, jak to mniej więcej, o czym ten artykuł jest. O błędach w artykułach medycznych, to dosyć głośny temat, ostatnio w mediach się zrobił. Tak, jeżeli też o tym naukowcy amerykańscy o czymś mówią, to cały zaraz świat też o tym mówi. No właśnie, I ale to nie, to nie amerykańscy chyba. Amerykańscy. amerykańscy? I właśnie dlatego polskie media to podłapały pod i... Ja myślałem, że to BBC. Tak, amerykańscy naukowcy tak zwani. To jest, to jest hasło przecież. To jest Ameryka <laughs> Rozumiem. Amerykańscy naukowcy. Batuta 2014. Dzisiaj jest koniec akcji. i Troszeczkę spróbujemy ją podsumować. E no i wiki-granty, czyli to, co staramy się przekazać naszym słuchaczom, wikipedystom i wszystkim ludziom, którzy chcieliby wesprzeć Wikipedię, nasze projekty. Oraz inne projekty siostrzane właśnie. I stworzyć własny mały projekt w, w formie wiki-grantu, jest to bardzo łatwe do uzyskania. A ja z wolnej kultury mamy informację o fotce prezydenta Zostawiłeś, widzę, bo mieliśmy to skreślić, ale możemy jeszcze krótko omówić. Tak, aha, zapomniałem, czy to skreślić, czy nie. Zygmunt zostawiłem. Bauman przepisuje z Wikipedii, to też stara wiadomość. No możemy coś tam powiedzieć, ale to już też chyba... No możemy pominąć jakoś tam tylko tak... I nowe popracza. prawo o zbiórkach publicznych, to jest duże udogodnienie w tej chwili w tych zbiórkach publicznych nastąpiło i też warto o tym wspomnieć, chociaż to też nie jest świeży temat. No tak nam spadały te tematy, przez to może zacznijmy tygodni. od tych takich najstarszych, o których możemy najszybciej najkrócej powiedzieć, a potem się rozgadamy o te na, na, na temat tak tych, myślisz? tych, które są takie no dobrze, dobrze do wyeksploatowania. No, tak, tak no i my tutaj rządzimy, więc możemy zrobić to na co mamy ochotę. E, więc tak może od tego ostatniego prawo coś nam się odłączyło. Halo, halo. Raz, raz. No, ja siebie słyszę niby, ale jakoś tak ciszej. Teraz. No, ja, się, ja siebie właśnie też słyszę ciszej. E, to może zrobimy głośniej. O. Okay. Y, właśnie w Pedzich. A nie, jednak działa. Y, napisał na Ircu, że nie działa link, który podałem, ale, no, ale działa. Ła, działa. To znaczy no napisał, że działa. Tak, jednak działa. <śmiech> no to dobrze. E, nagrywa się w każdym razie. Tutaj, bo. Coś, ktoś podłączył i nagle jakoś tak spadło napięcie chyba. <grych> Ale jest wszystko ok. To Karol Karolus, który zaraz będzie występował. Właśnie, szykuje się przy laptopie obok. Nie, jest, jest już ok. Teraz już jest ok. Tylko było przez chwilę tak jakoś... No takie zaskoczenie. Zmroziło. Nas. z ryzmu. Zmroziło nas i troszkę odbiegliśmy od tematu. No więc właśnie. Nowe prawo o zbiórkach publicznych, o tym miałem powiedzieć. Od bodajże stycznia czy lutego obowiązuje nowy tryb uzyskiwania zgody na zbi zbiórkę publiczną. Za cicho masz? Mhm. E, Czekaj, ty masz tutaj. Teraz dobrze? O, tak, O, proszę, znowu się jakoś bardzo poprawiło. E, czyli to tutaj... Obowiązuje coś. nowy tryb, mówiłeś. Tak, obowiązuje nowy tryb e, przyznawania e, możliwości zbierania pieniędzy publicznych. To już bardzo stare prawo, które zupełnie nie przystawało do naszej rzeczywistości, a było wymyślone w latach 20. czy 30. ubiegłego stulecia, obowiązywało jeszcze właśnie do stycznia czy do lutego. I ono, z tego co pamiętam, ze względów politycznych było kiedyś wymyślone i tak zostało. A teraz dopiero po tylu, tylu latach, już nawet po tych zmianach, po transformacji, dopiero w tej chwili te zmiany udało się w prawie wprowadzić. Mimo, że już chyba rok temu Centrum Cyfrowe, nie Centrum Cyfrowe, tylko Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wprowadziło taki przyspieszony tryb przyznawania właśnie koncesji na zbiórki publiczne. Cześć Adam. Witamy Adama Kliczka, który jest jednym z organizatorów głównych tutaj warszawskich otwartych wieki spotkań. No i warto się z tym zapoznać. W, linkach do naszej, do notat w notatkach do naszej audycji jest link do, prowadzący do szerszego omówienia tego tematu. Jeśli ktoś chce zbierać pieniądze publicznie jest to w każdym razie znacznie łatwiejsze w tej chwili. Dobrze, to kolejny temat. Zygmunt Bauman, czy, czy coś innego Szymon? Kolejnych gości witamy, bo jesteśmy troszkę spóźnieni tutaj z audycją i, i już, już jest prawie 15, więc będą schodzić się ludzie. Co tam Bauman? No właśnie, nie wiem, o czym chciałeś, bo tak chciałeś szybko przelecieć, czyli teraz? No, czyli przelecił m.in. temat Baumana. Dobrze. Nie, yy, no jeżeli, jeżeli mamy to powiedzieć pokrótce, bo faktycznie mieliśmy krótkie wątpliwości, czy to zostawisz, czy jednak... Aha, znowu coś tutaj pan Keller do nas mówi. No to ja będę mówił sam do siebie. E, mieliśmy wątpliwości, czy zostawić to w tym grafiku, czy nie, jednak zostawiliśmy, a chodzi o to, że e, Zygmunt Bauman, który ma, zdaje się, tytuł profesorski e, i jest na zachodzie całkiem znany, postanowił skopiować całkiem podkaźne fragmenty tekstów z Wikipedii do swojej książki, no i nie oznaczył autorów, to znaczy wplut to tak jakby to był jego autorski całkowicie tekst, co się popularnie nazywa plagiatem, bo przypisanie sobie właśnie autorstwa do cudzego tekstu to jest właśnie plagiat. No, ym, no i był, nie był, nie to można to chyba profesora koryja. tłumaczyć w ten sposób, że zrobił to i, i no, znaczy zapomniał to, opisać. Nie, no to ten... w ogóle nie znajduje, nie znajduje żadnego y, usprawiedliwienia do tego, że im jesteśmy bardziej e, doświadczeni w chociażby pisaniu prac naukowych, tym lepiej wiemy, że cytaty należy oznaczać. To tylko na Facebooku y, jakieś y, różne fanpage mogą sobie pozwalać na na taką reakcję, jak kiedyś już nie będę mówił, któremu fanpage'owi właśnie zwróciłem uwagę, żeby oznaczał, że cytat jest cytatem, a więc stosował cudzysłowy, wpisywał, kto jest autorem cytowanego tekstu, no to oni odpisali, a to niech mnie Wikipedia pozwie do sądu. No, no dobrze, no to już jakaś tam ulica, jakiś tam ręcznik może tak się, się zachowywać, ale nie profesor, no w ogóle to nie uchodzi w świecie naukowym, także znaczy, ja myślę, że z drugiej strony patrząc na to, no coraz częściej encyklopedia nasza internetowa będzie cytowana. No i dobrze, no to niech Tylko będzie Tylko nie ma się co wstydzić, nie ma się co wstydzić, o, że to z Wikipedii. A niektórzy, no mam wrażenie, się wstydzą właśnie, że cytują coś z Wikipedii, w związku z czym, no, nie podają tego źródła. A, i, I mają też to, to, to, to, co mówiłeś, że no niech mnie Wikipedia pozwie. Bo nie ma, kto pozwać właściwie. Tak, nie, nie, o, oczywiście, że jest, kto pozna. Fundacja. Pozwać. Nie fundacja. Stowarzyszenie. Nie, fu nie stowarzyszenie. Ten autor, który napisał <głos> autor. ten Aha, tekst. No tak. No. Ten autor, bo to jest naruszenie jego osobistych praw autorskich, konkretnie oznaczenia autorstwa. I sądzisz, że to, będzie, że to nie będzie znikoma szkodliwość społeczna? Ale to nie jest przestępstwo. to Przy, przy przestępstwach sobie Aha. patrzymy, czy to jest A to? znikoma, czy nie to znikoma. Będzie co? A to to jest zwykłe powództwo cywilne. Aha. z tytułu naruszenia praw autorskich. To jest, to jest zwykłe np. I się, można w, w takim wypadku? Pieniędzy. Pieniędzy? Po prostu pieniędzy, no tam przeprosin oczywiście, no tam różnych... Czyli mamy jakiś sposób, żeby wikipedyści mogli w końcu zarabiać no, na swoich artykułach? Oczywiście, Bo tam jakoś stawka jest określona, zdaje się, i sąd według stawki publikatorów, pewnie jakoś to będzie liczył. Znaczy nie, no... Naruszenie autorskich praw osobistych jest dosyć podobne do naruszenia praw dóbr osobistych. Mm -hmm. do, do naruszenia dóbr osobistych, więc, więc przysługuje ci normalnie tam y, roszczenie o, o zaniechanie, o przywrócenie, bla, bla, bla, bla. A, no a, bo bo wszystkie takie prawnicze gadki. A tutaj w tym wypadku to nie wiesz, się czy coś na takiego się stało, czy nie? Nie stało się najprawdopodobniej, no bo autorzy Wikipedii nie zareagowali. Ale największym chyba problemem jest to, jak dla mnie przynajmniej, że ja mam na to taki, taki punkt widzenia osoby, która już nam pisze teksty naukowe, że po prostu no, nie uchodzi y, cytować bez oznaczenia cytatu, mm -hmm, mm -hmm. No, bo za każdym razem y, oświadcza, że tekst, który napisałeś jest twój własny, autorski, po raz pierwszy, nigdzie nie, indziej nie, nie publikowany. Jeżeli pisałeś we dwóch na przykład z, z kolegą, no to no. piszę, że pisałeś we dwóch, a nie że sam i tak dalej. Nie można powiedzieć, że nie, nie można cytować w taki sposób, żeby czytelnik dopiero musiał sam dojść do, do tego, Ta. że to jest jednak cytat, mhm. a nie twoje własne po raz pierwszy. No pisane. więc chyba profesor dostał bardzo wyraźny sygnał i pewnie jest mu z tym przykro. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale sygnał na pewno jest. Miejmy nadzieję, że inni już się nie będą tak bardzo wstydzić Wikipedii i tego, że, że cytują Wikipedię. A ja mam nadzieję przede wszystkim, że będą ludzie wiedzieli, że encyklopedia, także Wikipedia, bez względu na to, jak jest organizowana, czy to jest w internecie, czy to jest drukowane, to jest jednak utwór, to ma autorów, którym przysługują pewne prawa i te prawa należy no widzisz, szanować. Ale właśnie w naszej rzeczywistości najmniej szanuje się prawa autorskie osobiste. Ja zauważyłem. Tak wynika z praktyki. Natomiast one są najłatwiejsze do, do spełnienia, bo Oczywiście. nie są płatne, nie trzeba za nie płacić, ale... Nie ograniczają w żaden sposób przebiegu, obiegu informacji, o tak no powiem, tego krwioobiegu mhm. cywilizacji. Natomiast właściwie wszystkie umowy, które są podpisywane z, z artystami, ja bardzo często się z tym spotykam. Wydaje mi się, że wszystkie umowy o wykorzystanie właśnie ich twórczości zawierają taką klauzulę, która zobowiązuje wykonawcę, czyli artystę do tego, żeby nie oznaczać tego utworu jego imieniem i nazwiskiem, czyli tak de facto, żeby się zrzekł praw osobistych do no tego utworu. No de facto utworu. tak jakby tak. No i właśnie, i, i to się przenosi później na to, że jeśli mówisz, że coś może mieć za darmo, to znaczy człowiek myśli, że może to za darmo wykorzystać i nie musi podawać nawet autorstwa, bo takiej praktyki normalnie no tak, nie ma. No tak, tak, No niestety Polacy są jeszcze mało przyzwyczajeni do szanowania prawa, jeżeli tam nie, nie stoi żaden policjant za, za rogiem, na którego swoją drogą też się pioczy. To, to tego prawa nie ma. Więc no, jak na razie nie widzę szansy, żeby to jakoś wikipedyści mogli zmienić, ale warto sobie uświadomić, że wikipedia to też wszystkie te hasła, to też są utwory, tylko prawnicy mogą teraz się zastanawiać, czy to jest współautorstwo, czy jakaś tam inna forma autorstwa, to to już w to nie wchodzimy, bo to już jest dalekie od wątku Baumana. Ale trzeba sobie y, uświadamiać, że y, hasła w Wikipedii mogą naruszać, znaczy jest taka fizyczna możliwość, że, że hasła w Wikipedii mogą naruszać prawa autorskie, one nie mogą w zasad, więc tego typu przypadki tropimy. No właśnie, ale powiedz, powiedz mi taką rzecz. I, I warto sobie właśnie też y, uświadomić, że to należy szanować, mhm. że trzeba oznaczać autorstwo. No właśnie, bo, bo tutaj współautorstwo mówisz wiadomo, że jeden artykuł w Wikipedii może tworzyć kilkaset albo kilka tysięcy osób, bo jeden mm. dostawił przecinek, drugi napisał jakąś mm -hmm. treść, trzeci zmienił szyk zdania i tak dalej, i tak dalej. No i teraz kto jest, kto może wystąpić z takim powództwem? Czy kto, którykolwiek z autorów tego hasła, czy, czy ten, który Oj, akurat jest, konkretny fragment umieścił? To jest bardzo skomplikowane, to już nie wiem, czy y, opłaca się w tym momencie to y, y, kontynuować. Y, Powiem tak, moja stała odpowiedź. To zależy od konkretnego przypadku. Po prostu jeżeli coś zostało zacytowane, co mniej więcej yy, w takiej formie, w jakiej, w jakiej już zostało przez kogoś jednego wstawione konkretne zdanie i to, to samo zdanie, nawet jeżeli dam przecinek się nie zgadza, ale mimo wszystko to jest autorstwa da się tam dociec, że to jest autorstwa jednej osoby, no to ta jedna konkretna osoba ma wtedy prawo do, do wniesienia pozwu. Okay. Mm -hmm. Tak, a jeżeli to jest tak, że ktoś zacytuje jakiś większy kawałek, który akurat jest tam powplatywany, coś było pousuwane w międzyczasie i w ogóle, no to to już zaczynają się wschody. Mm -hmm. No dobrze, zostawimy temat w takim razie do precedensu. Poczekamy, tak? Aż ktoś Być może. coś takiego zrobi. Ciekawe. Może to się zdarzy, może nie. Albo nie szybko. Kolejna szybka rzecz, którą mieliśmy szybko przeskoczyć, mm -hmm. to jest dlaczego nie można kadrować fotki prezydenta? Odpowiedź jest od razu w tytule tego artykułu. To wina regulacji. Artykuł pochodzi z dziennika internautów di 24pl podamy źródło, żeby przynajmniej tak. Mhm, Autor tak. Marcin Maj też możemy podać, ale oczywiście w notatkach myślę, że te warunki są spełnione. Jeśli podajemy w notatkach no, oczywiście, oczywiście. linka do, do tego artykułu, no to wiadomo, że jednocześnie podajemy autora. My zresztą tylko omawiamy to wszystko, więc nie musimy tak. No zresztą proste informacje prasowe i to nie no, jest. Tak, no, no. dokładnie. Tak. Artykuł czwarty ustawy o prawie autorskim. No ale właśnie, bo spotkaliśmy się z tym już przy okazji dziesiątych obchodów, dziesiątej rocznicy Wikipedii w mm -hmm. Polsce. Dziesiątych urodzin. Dziesiątych urodzin, tak. Mieliśmy tak. nagranych kilkanaście filmików z osobami znanymi ze mm -hmm. świata polityki i nie tylko. Kultury, dziennikarstwa, zdaje się też mhm. I również poprosiliśmy prezydenta, żeby coś powiedział, Bronisława Komorowskiego. No i dostaliśmy informację, że kancelaria sobie sama nagra, bo te filmiki wszystkie to nagrywali wikipedyści, między innymi ja nagrywałem i ktoś jeszcze z Krakowa, jeszcze mhm. ktoś tam nagrywał i to wszystko potem ktoś inny zmontował w całość. Również z tym filmem otrzymanym z kancelarii y, prezydenta. Natomiast y, już tego fragmentu wystąpienia prezydenta nie mogliśmy umieścić w internecie. I on jest w tej chwili umieszczony w internecie, ale bez wystąpienia prezydenta. Tak jakby mm -hmm. prezydent się wycofał y, z, z życzeń czy, czy coś. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że właśnie y, regulacje prawne y, kancelarii y, są takie, że... Y, no. Tajemnicze regulacje tutaj jest napisane, więc to prawdopodobnie te same tajemnicze regulacje spowodowały tak. usunięcie możliwości obróbki, bo to z tym się wiąże, że jeśli na wolnych licencjach się umieszcza jakiś utwór, to że wąsy ktoś może domalować na przykład prezydentowi. Tak, tak. tak. I tak. tego kancelaria chyba chce uniknąć jak rozumiem. No, no tak, no, to jest do pewnego stopnia zrozumiałe. Ym... Ale znowuż zabezpieczenie e, brak zgody dotyczący praw autorskich majątkowych nie ma się nijak do ochrony autorskich praw osobistych, które przysługują tak czy inaczej. A zresztą dalej mamy właśnie powództwo o ochronę dóbr osobistych z Kodeksu cywilnego. Więc chodzi po prostu o to, o czym pisałem na swoim blogu, że mamy tutaj konflikt tego, co ma być chronione. Bo prawo autorskie chroni stosunki cywilne. Tak jak ja z Tobą umówię się, nagramy coś, zaśpiewamy, puścimy to dalej w Eter. Natomiast em, artykuł czwarty wspomina m.in. innymi ustawy o prawie autorskim, że em, nie są utworami dokumenty, materiały urzędowe i tam jest taka wyliczanka. A no wracamy do tego samego tematu ciągle. I to jest dokładnie ten sam, ten sam temat, dlaczego coś, co spełnia cechy wszystkie utworu, ale jednocześnie spełnia cechy tego dokumentu czy materiału urzędowego, nie jest materiałem urzędowym tylko, czy, czy dokumentem urzędowym tylko jest utworem, skoro powstało ściśle w związku z funkcjonowaniem no tego, powiedzmy to, urzędu, którym w tym przypadku jest kancelaria prezydenta. No i to wszystko jest bardzo mętne, o tym piszę właśnie na blogu, dlatego nie chcę się za, za dużo tutaj powtarzać, ale y, mniej więcej chodzi o to, że kancelaria prezydenta no, nie chce dawać y, na nic za bardzo y, zgody, żeby potem nie, nie było, że ktoś coś Cześć, no tak. z tym coś złego zrobił. Ale ja i tak mówię, że to jest po prostu pomieszanie pojęć, bo oni zabraniają, y, chcą ustrzec się przed czymś innym, a zabraniają czegoś innego. Czyli zwykłe asekuranctwo po prostu. Tak, tak takie asekuranctwo, asekuranctwo i takie takie mieszanie oni tutaj nie wiadomo, jakie umowy podpisali z tymi fotografami, czy ci fotografowie robią te zdjęcia w taki sposób, że te zdjęcia można powiedzieć, że to jest jak, nie wiem, notatka służbowa, czy coś w tym stylu, mm -hmm, taki mm -hmm. odpowiednik. Bo jeżeli napiszesz coś w pracy, jakąś notateczkę, dasz to szefowi, no to nie, nie będziesz mógł tego wydać sobie sam jako, nie wiem, książki, mhm. y, nawet jeżeli tych notatek byłoby dużo, bo to jest twój utwór pracowniczy, który należy od razu majątkowo do szefa. No jeśli taka jest umowa, oczywiście. Mhm. No, tak. Jeśli wynika ze stosunku pracy ale, czy, coś? To, to, tak, no, czy Tak, tak, tak, tak. Ale to, to już ustawa przewiduje, że takie rzeczy mhm. są. Mhm. I tutaj pytanie, czy właśnie ich stosunek pracy jest taki, czy inny, czy śmaki, czy to można podpiąć pod artykuł 12, który o tym mówi, 14, tam coś tam mhm. tego typu, to, to są te rejony ustawy, czy, yy, czy to możemy podpiąć pod artykuł 4, że to nie jest utwór w ogóle. Yy, no to jest ogólnie taki chaos, który nikomu się nie podoba, oprócz tylko członków, właśnie urzędników, może yy, kancelarzy prezydenta. Zresztą to jest też taki po raz enty brzydki zwyczaj, że jak ktoś pisze do kancelarii prezydenta, czy zresztą nie tylko do kancelarii, to odpowiedź nie otrzymuje odpowiedzi no od, nie otrzymuje od konkretnego urzędnika, Uśmiechnij się od konkretnej zdjęcia. osoby. Uśmiecham się. Tylko Dziękujemy. od tak zwanego z, z poważaniem Eno. biuro Prasowe kancelarii prezydenta RP. Nie wiadomo potem do kogo się zwracać. Tak, to, co, co to jest obsługiwa. częsta praktyka. Zadajesz jakiemuś urzędowi pytania, cztery na przykład, czy pięć, uzyskujesz niedokładną odpowiedź na jedno z nich na przykład, albo w ogóle wymijającą jakąś odpowiedź. No tak się dzieje niestety. Urzędnicy się boją odpowiedzialności. Zwłaszcza, że te przepisy są niejasne, nie za bardzo sami pewnie wiedzą, co mogą zrobić, czego nie mogą, więc najlepiej zabronić wszystkiego, co, co tylko się da. Mhm. No to ten temat myślę, że już mamy z głowy również. I teraz przechodzimy do Wikipedii. Jest dużo komentarzy pod tym artykułem, dlatego warto zajrzeć do, w linka i sobie poczytać. My też trochę skomentowaliśmy. Jaki kolejny temat proponujesz? Ja myślę, że o wiki trendach troszeczkę byśmy powiedzieli. Tak przelecimy mhm. też szybko, bo mówię, że szybkie tematy. No to ostatni tydzień, 22 tydzień 2014 roku przedstawia się następująco. Na dziesiątym miejscu wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Sam zaglądałem wiele razy. Bardzo przydatna strona, rzeczywiście same fakty i bardzo fajnie się to przegląda. W przeciwieństwie do innych portali komercyjnych, gdzie właściwie dużo komentarzy jest bardzo i, i trudno przebrnąć przez, przez te komentarze, żeby dotrzeć do rzeczowych informacji. Na dziewiątym miejscu Polska, nie będziemy komentować. Na ósmym miejscu Dzień Ojca. To ciekawe, że Dzień Ojca. Teraz Dzień Matki był chyba niedawno. A tu Dzień Ojca. Właśnie. Może właśnie dlatego ludzie patrzą, co to w ogóle jest. No tak, bo Dzień Matki jest na piątym miejscu, a na ósmym jest Dzień Ojca. Na siódmym miejscu Kongres Nowej Prawicy. No czyli ta partia, która zdobyła zaskakująco dużo głosów właśnie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Powyżej 6%. No tutaj jest... zdecydowanie ludzie patrzą, co to w ogóle jest. Chyba tak. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na szóstym. Na piątym, tak jak mówiłem, Dzień Matki. Janusz Korwin-Mikke. Kto to w ogóle jest? Na czwartym miejscu, bo długo bardzo go nie było w polityce. Teraz znowu będziemy mieli e, e, przedstawienia telewizyjne. No być, udziałem. być może, być może. Znaczy ja, ja staram się być w przynajmniej minimalnym stopniu neutralny. Ja też jestem e, neutralny, ale Janusz przedstawienie jest robione w każdym tak, razie. Tak, owszem, no. znaczy Janusz Korwin-Mikke jest, jest człowiekiem, od którego można się dużo, dużo rzeczy spodziewać, ale być może też akurat poniecha, więc... Tak, tak, dla odświeżenia umysłu warto posłuchać, żeby postawić się na nogi i wzbudzić ponownie myślenie, bo, bo tezy kontrowersyjne często właśnie pobudzają do tego, żeby jednak no, pomyśleć. Wojciech Jaruzelski na trzecim miejscu to w związku ze śmiercią e, Wojciecha Jaruzelskiego w ostatnich to dniach? To było nie, w niedzielę chyba. W niedzielę, tydzień temu. Mhm. Tak, bo to było razem z wyborami. Chyba tak. E, czetnicy. To ciekawe. Na drugim miejscu Czetnicy. Członkowie serbskich oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej wiernych królowi Piotrowi II Karadziordziewiczowi. Dziordziewicjowi. Nazwa czytnicy pochodzi od serbskiego słowa Czeta. Nie wiem, dlaczego to się znalazło. Aż na drugim miejscu 354 775 wyświetleń. A no ja właśnie teraz zobaczę, jak to wygląda tak to dzień zerknij, po dniu. A bristolska skala uformowania stolca. <głosy> jest niesamowite. Co to jest? Naukowa klasyfikacja dzieląca ludzki? <głosy> Aha. <głosy> Ale no ciekawe, dlaczego to na pierwszym miejscu jest niesamowite. <śmiech> yy, może wróćmy do tych czetników. <śmiech> czetników. Czetników, tak, tak. Mhm. Yy, mam nadzieję, że tak powiedziałem. Yy, I to jest... Zaraz zobaczymy, bo to jest duża liczba, żebym teraz nie pomylił, gdzie tutaj są. To jest 277 299 wejść jednego dnia. Nie wiem, być może jakoś yy, automatycznie... Hmm. Tu są jeszcze połączone strony, które też miały jakoś więcej chyba wyświetleń ostatnio. Druga wojna światowa, faszyzm i Jugosławia. Jugosławia to też chyba niewiele osób pamięta jeszcze, że było takie państwo. No dobrze, to nie. No, bristolska to jeden dzień 20, 258 tysięcy, drugiego dnia 191 tysięcy, także no to już dwa dni. Ciekawe. Taki jakiś masowy dowcip musiał obiec z jakiegoś Facebooka. Może. Nie wiem, może. Albo psiku z jednego z e, hakerów na przykład. Wiemy, że na pewno y, na Facebooku raz na jakiś czas kolega y, Wojciech Tadeusz Mężyk pisze, swoje, właśnie, komentarze na temat tych trendów, także być może jeszcze on się a. do tego odniesie. O, to musimy trafić do tych komentarzy, chętnie bym zerknął właśnie na ten temat. Aha, bo ona, no to się odnosił do naszych, chyba, trendów. To może nam coś raz podpowie. Do naszych, a raz do naszych, raz do tego. Może co coś, się coś nam podpowie. Mhm. Fajnie by było. To jest już kolejny temat. Mamy jeszcze 18 minut, więc całkiem sporo czasu. Warszawskie otwarte wiki spotkania, czy coś innego? No, Warszawskie otwarte wiki spotkania, nic nowego. Co miesiąc, dzisiaj też zapraszamy, kto no, akurat jest nic nowego. No właśnie, dzisiaj będzie no, śmierć ósmy, Wikipedii. No. No, nie, nie, śmierć nie, nie, nie. Wikipedii, bardzo dobry ty, tytuł, <grych> tak na pierwszą Bo stronę. Karol jest bardzo dobry w tworzeniu tytułów, zresztą w tym treści też. Karol! Karol. Gratu, gratulujemy tytułu. Śmierć Wikipedii na pierwszą stronę się nadaje. Tak jest. Śmierć Wikipedii. Karol wznosi właśnie kufel mówi o to chodziło. Czy zamknięcie części artykułów jest ratunkiem przed spadkiem liczby edytorów? Bardzo ciekawe, będzie 15.30 to Jakie już... zamknięcie części artykułu w tym momencie? Nie wiem, o co chodzi, ale zobaczmy. Właśnie o to chodzi, żebyś nie wiedział, o co chodzi. Mo może właśnie tak, Zaczynaście... żeby tych najbardziej takich, takich już kurcze takich świrniętych wikipedystów, którym się wydaje, że jednak rozumieją, jak wikipedyści się mhm. nie wysławiają. Będzie to transmitowane na żywo również, yy, także zapraszamy yy, zapraszamy na kanał 2Hasze yy, Radio na FreeNote na IRCU. To wszystko w opisie oczywiście do tego wydarzenia można znaleźć. Będziemy tutaj na żywo mogli sobie patrzeć, jakie są komentarze na IRCU. Jeszcze nie jest podłączony, bo mamy tutaj dwa projektory w tej chwili. Jeden tutaj z Mito, który będzie wyświetlał prezentację, a drugi będzie wyświetlał komentarze na IRCU. Pierwszy raz coś takiego robimy i zobaczymy, czy to się utrzyma. No, na razie jest nas tak nie za dużo do tego chleba. Ale będzie więcej. Ale catering już... Przygotowany. Dalej. Dobrze, to mamy jeszcze... Od zachwytu do pogardy i z powrotem, czyli Wikipedia. No właśnie, to ciekawy artykuł. Taki ja... tekst na, na temat autorstwa... Ryszard Tadusiewicz. Tak. Yy, Biocybernetyk z AGH. I właśnie tak jak mówiłem, ja podobnie na początku jak zauważyłem, że jest coś takiego jak Wikipedia, no to byłem zachwycony, bo to genialny pomysł, ale to były początki. To dopiero co się pojawiło, no i tak nie za dużo można było znaleźć w tej Wikipedii, no fajny pomysł, ale jednak nikt tego nie robi. No i tak po pół czy po dwóch latach miałem już właściwie, zniechęciłem się do tego, bo tak i tam były jakieś też wandalizmy, jakieś takie rzeczy i tak stwierdziłem, że to jednak może się stać śmietniskiem jednak taka Wikipedia, mhm. że to było takie zagrożenie. Zresztą wiele forów internetowych, które też wydawałoby się, że mogą fantastycznie funkcjonować, zamieniło się w takie śmietniska, obrażania wzajemnego, jakiegoś takiego hejterstwa, jak to się teraz mówi, i myślałem, że to podobnie stanie się z Wikipedią. Natomiast po kilku ładnych latach, jak no coraz częściej jednak wieść Wikipedia się gdzieś pojawiała albo gdzieś wyskakiwała w wynikach wyszukiwania na przykład, no to zorientowałem się, że kurczę, jednak to tutaj zadziałało i że wcale nie ma śmietnika, że generalnie no już w ogóle te wersje przejrzane, które zostały wprowadzone, dużo, dużo chyba spowodowały dobrego w Wikipedii. No i rzeczywiście bardzo, bardzo to ja raczej teraz się zachwycam Wikipedią. Tak jak w pierwszych dniach, kiedy ona powstawała, kiedy się o niej dowiedziałem. Czyli w dwa, na początku lat... Właśnie, dwutysięcznych, na początku XXI wieku, tak powiemy. Mhm. W artykule właśnie Ryszard Tadeusiewicz też pisze o czymś podobnym, a jest profesorem wyższej uczelni. I no, myślę, że to jest spostrzeżenie, do którego końcu prędzej czy później wiele osób wróci, ale ciągle jeszcze sporo osób myśli o Wikipedii jako o takim miejscu bardzo niepewnym, niedokładnym i, i takim mało, mało miarodajnym. No to, co ja nazywałem w ostatnim swoim tekście, który traktował wykorzystanie Wikipedii w orzecznictwie sądów administracyjnych, mhm. nazywałem to po prostu stereotypem. Tak jest, bo to się, to się zmienia. Na plus, jak najbardziej i coraz bardziej na plus. Chociaż ta śmierć Wikipedii, tutaj to wiesz, to już nie może być. No, to też jest bardzo ciekawy temat, ale to może następnym razem. No, dzisiaj będziemy nagrywać, więc. Tak, a komentarze później. No. Będzie można sobie posłuchać też, oczywiście. E, kolejna rzecz to. O błędach w artykułach medycznych. O, no, słuchajcie. No, właśnie. Kolejny raz pojawia się zarzut wobec Wikipedii, że że są błędy. I kolejny raz wikipedyści mówią to samo, to samo, to samo, to samo. Czyli co mówią? Znaczy tak, po pierwsze, mówią, że nie mylmy wikipedystów anglojęzycznych, którzy najczęściej są Amerykanami. I jakoś tak się składa, że chyba piszą jednak po angielsku. W związku z czym piszą w, na witrynie internetowej n.wikipedia.org. EN. Mhm. EN, tak. Mhm. A, y, a my jesteśmy polskojęzyczni. I jeżeli w pewnej słynnej y, telewizji... Y, TVN, nie ma Konkretnie co dobra, TVN, y, jest y, tekst, że tam hasło o cukrzycy jest źle napisane według amerykańskich naukowców. A pani pochankę pokazuje nam tutaj y, artykuł raz. pod mhm. tytułem Cukrzyca, po polsku, no to to jest błąd po merytoryczny. prostu merytoryczny, mhm. bo nie mówimy o artykule Cukrzyca, tylko mówimy o artykule, który po angielsku nazywa się Cukrzyca, po angielsku traktuje, jest tworzony przez kogo innego i tak dalej. Ale jeszcze dobra, dalej. Już biorąc taką fikcję, że wszystkie wikipedie to jest wszystko to samo. Wszystkie worki sobie łączymy. No to tak. Raz. Nikt nie mówi, że z wikipedii powinniśmy y, czerpać informacje po to, żeby się z niej leczyć na podstawie niej, Ale albo szofrotnie. żeby na podstawie niej y, y, iść do sądu. Piszemy, i to są dosyć popularne, podlinkowane y, często i często wyświetlane strony, Strony, na których napisa napisaliśmy, że nie bierzemy ani my, ani ja, ani ty, ani żaden z nas, nie bierze żadnej odpowiedzialności za treści medyczne pod kątem leczniczym. To są tylko treści encyklopedyczne, a nie, a nie takie, które mają zastąpić, czy wzbogacić wizytę u u, u, u lekarza. My możemy sobie popatrzeć na, do Wikipedii, co Wikipedia mówi o naszej chorobie, ale co jest z, z nami samymi, to musimy się dowiedzieć tego od lekarza. Zresztą właśnie tak jak też ktoś pisał, że y, to chyba Jarek y, na, na Facebooku, że że no, żadna encyklopedia, czy to Wikipedia, czy te drukowane encyklopedie nie miały zamiaru, ani takiego zadania, żeby zastąpić lekarza. No przecież nie o to chodzi. No oczywiście. Po drugie, ale, ale to widzisz, no to właśnie świadczy o tym, że ludzie jak gdyby przypisują Wikipedii coś więcej niż zwykłej encyklopedii. Że tak, tam tak, jednak tak. Rzeczywiście tak, można tak, znaleźć niesamowite rzeczy tak. i, i nagle wydaje ci się, że, że, to, że to już jest wyrocznia, że tak, to, tak, tak, że to tak, jest tak. Że to z tego można się i uczyć, i można się czegoś dowiedzieć, dużo rzeczy można się dowiedzieć. I polegać dowiedzieć. na tym, bo, bo faktycznie, tak. jeżeli ktoś twierdzi, że uwaga na Wikipedii nie można polegać w 100%, to znaczy, to znaczy że wiele że, osób polega. Że, że wychodzi z założenia, że, że jednak ktoś o tym może myśleć, no, że, że można. Mhm. I to ehm, właśnie. Ale, ale jeszcze taka ciekawostka, ciekawostka że yy, też w tvn nie była taka informacja, że jednak twórcy Wikipedii obiecują, że będą poprawiali błędy. Po pierwsze, 2005 czasopismo Nature ktoś już dowiódł do tego, że, znaczy dowiódł to, że, tego, że, że błędów w Wikipedii jest mniej więcej tyle samo co w Brytanii. Amerykańskiej cały czas anglojęzycznej, pisanej głównie przez Amerykanów. W 100% po angielsku. Po drugie, nie ma tak, że, ok, coś powiedziano w telewizji, no to teraz od dzisiaj jednak poprawiamy te artykuły, bo pod, nad tymi artykułami stale pracuje jakaś tam liczba ludzi i bez względu na to, czy taki dziennikarz to powie, czy taki, czy żaden nie będzie o tym mówił, to i tak oni będą pisali to. Nie, no bo pewnie, na tym za tym stoi misja i tak na coś. No, może cukrzyca akurat teraz była bardziej pod obstrzałem tych, którzy tak, to zainteresują się, żeby coś poprawić. w reakcji tak, kiedyś Piotr Kraśko powiedział w wiadomościach o, dziurze, tak? o Dlaczego nie ma dziury? Szkoda, że nie ma dziury w coś tym stylu i zaraz była dziura. To to nawet wtedy siedziałem na OZ-ach i widziałem wszystko, co się dzieje. To może teraz akurat rozwinął tą cukrzycę nieszczęsną do, do medalu, tak, żeby żaden cukrzyk nie mógł mówić, że to jakieś same bzdety są, ani żaden tam lekarz, który się zajmuje leczeniem cukrzycy. No tak czy inaczej Wikipedia nie do tego służy, jest błąd w ogóle w, w całym podejściu i taka tylko refleksja nas, takich już bardziej doświadczonych Wikipedystów. No to jest jednak kolejna sprawa, która pokazuje, że dobrze by było, żebyśmy mieli płatnego, etatowego rzecznika prasowego, który by po prostu, to się nazywa zarządzanie kryzysem, i poszedł do tego TVN-u i powiedział, jak wygląda sprawa z naszej perspektywy, bo póki zał, ten tekst był po prostu jednostronny. No Właśnie z tego, co wiem, to TVN nawet nie konsultował, ani zwracał się do stowarzyszenia. Nic, bo no, no skąd oni mogą wiedzieć, że takie stowarzyszenie jest, skoro ono do nich nie idzie, a oni się nie... najwyraźniej nie przemęczają, żeby się dowiedzieć w ogóle, o co z tematem chodzi. Po prostu no puszczają nie puszczają go na... Nie to jest celem takiej stacji, Oczywiście. żeby... Żeby dociec jakiejś tam prawdy, tak, czy, czy tam właśnie. wielu punktów widzenia. Niestety to nie jest głównym celem, może tak. Tak, słucham? Aha, no to świetnie. No, no e, zostało nam jakieś 8 minut. E, o batucie mieliśmy powiedzieć. Akcja się kończy dzisiaj. Jak tak patrzę na tą stronę, to cele akcji, dlaczego źródła i tak dalej, i tak dalej, wszystko dużo opisane, ale gdzie są efekty, bo tu dzisiaj trzeba było no się w skupić na efekty. No czyli w tym po prawej stronie, link, szybki link do zrobionych. Szybki, a jest, rzeczywiście. I tutaj, tutaj to jest tak, że yy, każdy dzień jest osobno. Mm -hmm. No cóż, Ale na dole chyba jest... Nie, aha, nadal są ostatnie dwa dni. Na początku całkiem sporo osób to robiło, potem coraz mniej. No taka jest Wikipedia po prostu, że nie da się do, do niczego nikogo zmusić. Trzeba takie akcje... Yy, nagłaśniać. Nagłaśniać z no, naprawdę dużym wyprzedzeniem. Yy, jakoś tak to się stało. Nie wiem, to jest akurat moje indywidualne zdanie, że społeczność w tym momencie woli... Yy, Pracować sobie także każdy samemu, niż y, robimy coś razem. No, ale wiesz, no i dlatego właśnie. A z właśnie... drugiej strony, skąd się mają o tym dowiedzieć, że jest taka akcja? Nie no, no oczywiście, że y, mają skąd się dowiedzieć, ale to zaraz ci powiem. Natomiast y, dokończę myśl, że y, 29 maja y, tylko 8 artykułów uźródłowionych, 30 10, w tym właściwie tylko dwie osoby, jedna 9, a jedna 1 artykuł. A skąd się to mogą tego dowiedzieć? No tak, yy, Wikipedia, dwukropek, tablica ogłoszeń. Było ogłaszane, jest. Yy, specjalna, dwukropek, obserwowany. Na obserwowanych mamy taki, taką ramkę, akcję. W tym momencie widzę tydzień biologiczny. Dalej jest taka kropka, batuta 2014. Wszystko jest na Facebooku o tym było mówione, także to jest tylko kwestia tego, żeby, żeby ludziom się chciało to akurat robić. Właśnie witam Mastiego, cześć. No i no cóż, no myślę, Ale że gdyby sporo to było zostało wcześniej. Zrobione. No gdyby wcześniej to było. Nie no, oczywiście, że sporo zostało codziennie, zrobione, a jeszcze więcej zalega. No, codziennie co najmniej 10 średnio, tak na moje oko, no może 12 średnio codziennie było y, tych artykułów poprawianych, także no, naprawdę jest nieźle. 8 maja na przykład było aż 48. Y, przed akcją w ogóle 170 parę. O, słuchajcie. Nie, 204. 19 maja. Wikipedystki i wikipedyści. Podczas pierwszych dwóch tygodni akcji Batuta 2014, liczba artykułów z kategorii artykuły wymagające uzupełnienia źródeł stopniała o blisko, o blisko, czyli nie do blisko, tylko o blisko 200. Chociaż naprawiono sytuację wśród 500 artykułów założonych przed majem tego roku, to w bieżącym miesiącu do uśródłowienia jest już ponad 300. Od rozpoczęcia akcji założono 2000 nowych artykułów, tylko do rozpoczęcia akcji. W takim tempie pełne uśródłowienie artykułów z powyższej kategorii, wyłącznie z powyższej kategorii, będzie możliwe za 10 lat. I potem jest wykres. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli Więc... śmierć Wikipedii. <laughs> Więc musimy się jakoś bardziej do tego przykładać, ale też musimy być y, świadomi tego, że y, uźródławianie um, użródła to nie jest y, łatwa sprawa. Często mm -hmm. naprawdę trzeba gdzieś tam szperać. Okay, y, są rzeczy, na temat których można znaleźć, znaleźć dobre źródła w internecie. Y, ale jest jeszcze bardzo wiele takiej wiedzy, która nie jest zdigitalizowana, nie jest otwarta, więc właśnie my dopiero taką budujemy, więc wikipedyści bardzo często muszą chodzić gdzieś tam do bibliotek i szperać we własnych biblioteczkach domowych, żeby znaleźć te źródła, co jest czasochłonne, wymagające. Maj to nie jest też najlepszy miesiąc dla studentów, którzy stanowią no, pokaźny procent wikipedystów, pokażny procent też stanowią yy, już ludzie starsi niż studenci. Yy, no mimo wszystko to jest tylko maj, to jest tylko jeden miesiąc. Niewielka promocja, niewielu ludzi nawołujemy do zagranej kanibalizacji zasobów, czyli do tego, żeby zamiast jedna osoba pisać, zamiast y czegoś zrobiła coś innego, e, a potem mamy problem z jednym i z drugim, bo ani jedno, ani drugie nie jest robione na pełen etat. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, no i tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą audycję, bo troszkę przekroczyliśmy. Tutaj się spóźniliśmy z tą audycją, jeszcze muszę ją umieścić w internecie, żeby w innych rozgłośniach mogła pójść o czasie. Zapraszamy, my się nie rozłączamy, tutaj będziemy na żywo cały czas, ale audycję muszę nagrać i umieścić jako podcast na stronie nowiny.podcasty.info. Zapraszam tam do słuchania, do y, komentowania, to może na Facebooku łatwiej. Y, I cóż, no spotykamy się prawdopodobnie za tydzień. No. Do usłyszenia. Ja jestem, Borys, nazywam się Borys Kozielski. Szybun Kewarczuk, do usłyszenia.